To dopiero początek, a już wielkie zmiany już czwarty raz mam niebywały zaszczyt gościć w twoich głośnikach słuchawkach, czy co tam masz może masz dźwięk naśladowczy monitor nie mam pojęcia jakby to działało, co by to było ale może masz coś takiego wieś jest zacofana także technologicznie bardzo możliwe że mnie wyprze wyprzedzasz ale się ją tam wyprzedzasz o całe lata świetlne tak yy, zmiany o których chcę powiedzieć dotyczą głównie mojej strony bo yy, wczoraj wczoraj to jest nie wiem, który to jest to był y, czwartek chyba, tak, to był czwartek. Koleżanka, która jest niewątpliwą bohaterką dzisiejszego odcinka, zdytowała się nade mną, jak zobaczyła moją stronę i mi zrobiła porządne logo. Piękne logo. Tak piękne, że zdecydowałem, że muszę je umieścić na stronie zamiast tego mojego gównianego no i niestety się tak jakoś nie komponowało z tymi moimi odcieniami kompostu które były na stronie na moim blogu na blogspocie więc trzeba było zmienić kolorystykę na dobre to wyszło stronie dzięki temu podcast stał się od razu tak jakiś weselszy weszła we mnie nowa siła i postaram się tak nie ględzić. Pewno mi to nie wyjdzie. No, tak jest życie. Nie wszystko wychodzi. Niektóre rzeczy wchodzą. Nie wiem, czemu to mówię, ale tak jakoś. Tam. Nie, nie, żebym był pedałem, a, a, a, czy tam gejem, czy, czy jak to się teraz jedynie słusznie nazywa. No po prostu. E, Chciałem tylko powiedzieć, że strona jest zajebista dzięki Dorocie. I specjalnie właśnie dla Ciebie, Dorota, piosenka teraz. Nie na żywo. Nie ćwiczyłem przed nią prawie w ogóle, tylko raz sobie puściłem, żeby się zaznajomić z tekstem. I to jest karaoke nagrywane na e, mikrofonie typu patyczak za 14,50 więc jakość jest okropna, ale to tym lepiej, bo mogę zwalić wykonanie, swój wokal na sprzęt. Nie muszę się wstydzić swojego głosu, swojego antytalentu do śpiewania. Jeżeli jesteś wrażliwy na piękno, na estetykę. Teraz zjedź tym suwaczkiem, jakimś czy guziczkiem, czy czymkolwiek, myszką, przesuń jakoś ten ścisz, tak wycisz kompletnie, tak na, na jakieś 3 minuty 50 sekund, tyle mniej więcej trafia piosenka, potem znowu podgłoś. Specjalnie dla Ciebie Dorota. Och, juta. Ach, ziuta. Dziś życie nie przegrane jest Przegrane jest przez jedną noc Ach ziuta Naprawdę nie wiem się pozbyć Jak się pozbyć ciebie stąd Urodę świnki, masz A wątpię wyższasz nawet ją we śnie mnie straszy twoja twarz A wszystko to przez jedną noc Ach, siuta! Ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet Tylko wina czasem brak Lecz siuta! Gdy wytrzeźwieje człowiek Wtedy inny pisma, inny smak Pokazać się gdzieś z tobą wstyd Dwie klasy podstawówki masz Z nerwy psujesz mi A wszystko to przez jedną noc Tak, to placenka specjalnie dotykowana dla ciebie Dora Dorota mi zrobiła Wspaniałe, prześliczne logo, więc ja w ramach zapłaty śpiewam specjalnie dla niej piosenkę, o juta. Ja wiem, że nie umiem śpiewać, ale staram się. Dorota się postarała, więc ja też się staram. Jeżeli chcecie dziewczyny więcej, żebym dla was też zaśpiewał, musicie coś nim zrobić. Starczy właściwie jakiś ładny komentarz napisać i życzenie jaka to maś piosenka, a ja zaśpiewam. Ale z sumu Och, ziuta! Pijany byłem, gdy przed połkarz zaciągnęłaś mnie Och, ziuta! Dlaczego się zgodziłem? Tak żałuję, tak żałuję dziś. Byle co ty bijesz mnie, pieniędzy żadnych nie chcesz dać. Szekrz, czeszkoteczku, kochaj mnie, a wszystko to przez jedną noc. Och, Gziuta, dlaczego mą dziewczyną pierwszą stałaś się tej nocy złej? O, chysiu, Kobiet dotąd nie znałem, nie wiedziałem, jak to robi się. Hrabiowski, przecież ty tu mam. Tak, mam. A ty, gosposią, byłaś mi. Byłaś, byłaś. Podniosłaś swój społeczny stan. A wszystko to przez jedną noc. Hm. Tak to bywa. Wiem, Martin to przy mnie bez talencie. Ale e, musiałem zaśpiewać, obiecałem. Bardzo się broniła Dorota, ale ja wiem, że tak naprawdę tego pragnęłaś. Przyznaj, że pragnęłaś. Przyznaj. Wy wszyscy, którzy macie teraz... Co ja gadam? Wy wszyscy... Nie, ty! Ty pojedynczy, jedyny w swoim rodzaju y, słuchaczu. IP w statystykach. Wejdź teraz na stronę Wsioka. Wsiok.blogspot.com jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeżeli jeszcze nie wiedziałeś nowego loga, o którym dzisiaj jest cały odcinek właściwie, wejdź i podziwiaj je. Jak już wyjdziesz z tego podziwu, to znaczy, no, podniesiesz tą rozdziwioną szczękę. Pozbierasz wszystkie zęby z podłogi, które wyplułeś. Napisz pięknego maila z podziękowaniami dla Doroty za to, że już się możesz patrzeć na tą stronę bo wcześniej to było gówno dosłownie to było gówno przecież no, to było widać, nie jakie było logo może yy, byłeś jeden z niewielu szczęściarzy, którzy zdążyli wejść na stronę przed tym odcinkiem dobra, to podaję teraz maila Doroty weź sobie jakiś ołówek jakąś karteluszkę czy cokolwiek albo sobie najlepiej to weź sobie scyzoryk i wyhaftuj z tym scyzorykiem sobie na kolanie krwi trochę będzie, ale jak się zaskrzepi to za 3 dni to będziesz mieć piękny adres już do końca życia go nie zapomnisz uwaga dorcia j 128 małpa tlen.pl powtarzam jeszcze raz Dorcia J czyli dorciaj dorciaj 128 małpatlen.pl i na ten adres, to jest adres Doroty, autorki tego przepięknego, cudownego logo, loga? Logo? nie wiem czy się odmienia, chyba się nie odmienia e, no i, i napisz jej, że jest utalentowana że się w niej zakochałeś bądź zakochałaś my jesteśmy tolerancyjnym podcastem to jest kulturalne towarzystwo homoseksualistów nie nie dyskryminujemy także napisz to w mailu do Doroty, że że się w niej zakochałaś i, i, I że dziękujesz jej za tak śliczne logo zro, zrobione specjalnie dla Wsioka. La la, la la la znowu wyjdzie jakiś taki długi odcinek. A, tak, marzyłem żeby był jeden taki chociaż 10 minutowy. Mm, ale mam jeszcze dużo do dodania tutaj teraz, wyjdzie z 15 minut jak nic. Kurde no, jakoś to tak samo się gada. Kręcę się teraz na fotelu, już od jakiś yy, dwóch minut. Wszystko wiruje wokół mnie. Mam taki obrotowy fotel, fajny taki. Przy komputerze na nim siedzę. A dlatego jeszcze się nie zaplątałem w te wszystkie kable od mikrofonów, słuchawek, bo mimo, że siedzę z, o, zaraz obok monitora przy kąpie włączonym nagrywam znowu na dyktafonie wygodniej mi jest jakoś. Trzeba to konwertować, te pliki nagrane, a no i tak się wygodniej nagrywa. Lepiej się mówi. No i, i, i właśnie tak się cały czas się kręca. już mi jest niedobrze. Chyba zaraz usłyszycie na żywo odgłos Żygnięcia. Kurde, naprawdę mi jest niedobrze. Jak się zatrzymać? O, zatrzymaj się. A świat się nie zatrzymał, dalej wiruje. Kurde, idę żygać. Zobaczmy jak na polu. Hua! Trochę chłodniej. Ale wali gnojem. Chyba się tak nie zderzygam. Przeliczyłeś się, słuchacz. Drogi, wspaniały. Właśnie, co do słuchaczy, o, o słuchaczach miałem powiedzieć, może właśnie powiem o tobie, bo yy, bardzo mnie zaskoczyłeś ty być może, tak ty, albo inny ty, jak nie ty, to to to inny ty, yy, a ty mnie tak zaskoczyłeś, że komentarze mi dałeś. Jak nie ty, to inny ty. No dobra, w każdym razie chodzi o to, że mimo, że dopiero mam trzy podcasty, mój, y, trzy odcinki mam w swoim podcaście, mój podcast został założony 9 sierpnia. To ile to było dni temu? Który mamy teraz w ogóle? 14. No, czyli, czyli 6 dni, tak jakby było. No, 5 dni. 5 dni ma mój podcast. No a już e, cztery osoby, różne cztery różne osoby e, do mnie napisały, mi komentarz pod odcinkiem zamieściły i to są konstruktywne takie komentarze. Na przykład e, topór zbluzgał mnie, że muzyka w odcinku numer 3 pod tytułem Problemy wsi e, dałem jakąś e, zrąbaną co wkurza to powiedz to, o co Ci chodzi, czy y, ta muzyka jest za głośna i nie słychać, co mówię i dlatego to Cię wkurza, czy może o coś innego, no i y, chodzi o to, że y, styl tej muzyki, wykonanie jej jest do dupy i, i to jest takie wkurzające. No, Jeżeli to drugie, no to sorry, taki jest styl wiejski. Już nie moja wina, że jesteś miastowy. A jak to pierwsze, czyli za głośno jest, to... Daj znać, to ja przyciszę ją trochę. Tak. Kurde, ale się wagę. Dobra, to... To w zasadzie tyle. Chyba się wyrobię w tych 15 minutach. To wyłączam nagrywanie. I dzięki za komentarze, bluzgi zamieszczajcie jak najczęściej. Lubię bluzgi, lubię, lubię, lubię. Przy bluzgach się fajnie odpoczywa, fajnie się czyta, motywują do nagrywania dalszego, żeby powkurzać cię, być może ciebie, jeżeli to ty tak bluzgasz. Złośliwy jestem z natury. To cześć!